Wibracja 2. Błogosławiony świat, gdyż jesteś jego częścią. Kiedy dorastamy, na naszej planecie dzieje się mnóstwo rzeczy, które sprawiają, że czujemy się bardzo mali. Część z nas zatem jest nauczona skromności. Na przykład, kiedy kogoś niechcący szturchniemy, mówimy, przepraszam, jest to postrzeganie jako dobre wychowanie. Niemniej jednak, czy nie zastanowiło cię nigdy? że być może nadużywasz tego słowa? Jeżeli odpowiadasz tak, należy zerknąć na twoją wewnętrzną historię, która się właśnie rozgrywa. Czy potrzebujesz przepraszać za swoje istnienie? Czy czujesz, że masz prawo być tu, na ziemi? Jesteś główną częścią tego świata i ważne jest, abyś był tego świadomy. W rzeczywistości posiadasz boskie prawo istnieć tu i teraz. A wszechświat jest ci za to wdzięczny. Dziwisz się? Czujesz, że ilość wyzwań, które sam sobie tworzysz, jest zbyt wielka? Jeśli tak, najprawdopodobniej twoja wewnętrzna historia jest dziesięciokrotnie bardziej brutalna niż rzeczywistość. Aby wzmocnić własne wibracje już dziś, musisz zaakceptować swoje prawo do istnienia i uznać, że jesteś pięknym aspektem tego świata. Twoje istnienie jest darem, a wszystko, co ze sobą niesiesz, jest nagrodą. Nie musisz przepraszać za swoją obecność. Nie musisz również brać na siebie całej odpowiedzialności, aby uzasadnić swoją egzystencję. To przemawia Twojego. Fakt, że jesteś tu i teraz, jest darem dla świata. Uwierz w to. Wibracja na dziś. Mam prawo być tu, na ziemi. Odrzucam potrzebę przepraszania za moją obecność. Moja obecność jest moim celem, wszystko pozostałe to nagroda. Wspaniale jest wiedzieć, że jestem częścią większego obrazu. Akceptuję moje boskie prawo do życia i jestem wdzięczny za ten dar. Podziel się wibracją jestem bardzo wdzięczny, że jestem tu, na ziemi.